Państwa. jest dziesiąta. tu program pierwszy polskiego radia Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, dzień dobry i zapraszam. Ropa tanieje, jest poniżej 100 dolarów za baryłkę. To efekty dwutygodniowego zawieszenia w wojnie z Iranem. Jakie ubrania są dopuszczalne, a jakie nie? Rząd zajmie się dziś strojem uczniów w polskich szkołach. Powiem o najważniejszych propozycjach. Wiatr już się uspokoił, ale trwa usuwanie skutków ostatnich wichur. Leży drzewo na samochodzie. Samochód samochodem dobrze, że żeby na człowieka nie poleciał. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Jutro odbędzie się ślubowanie pozostałych czterech nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Potwierdził to Polskiemu Radiu jeden z nich, Krystian Markiewicz. Uroczystość odbędzie się tam, gdzie sędziowie zostali wybrani, czyli w Sejmie. Prezydent dotychczas wspomnianej czwórki nie zaprosił, by złożyła ślubowanie w jego obecności. Zrobił to jedynie wobec dwójki z szóstki sędziów. Rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz powiedział wczoraj, że trwają analizy prawne i prezydent nie będzie działał pod presją. Paryłka ropy naftowej poniżej 100 dolarów, dokładnie 95. Surowiec Potanio w reakcji na ogłoszone zawieszenie broni w wojnie z Iranem. Choć i tak to więcej niż przed wybuchem konfliktu, gdy trzeba było za ropę płacić około 70 dolarów. Mimo to na giełdach w Japonii, Korei Południowej czy Australii wzrosty, a powiew optymizmu spodziewany jest też w Europie i na Wall Street, bo porozumienie poza zawieszeniem broni zakłada umożliwienie tankowcom żeglugi przez cieślinę Ormus. Trochę spokoju w światowej gospodarce, tak zawarte porozumienie komentował w Polskim Radiu 24 minister rolnictwa. Stefan Krajewski nie spodziewa się jednak dużych zmian. To nie jest aż tak pewna i długotrwała decyzja, żeby uspokoiła rynki. Po dwa tygodnie to bardzo krótko, a też nie wiemy, co się też w ciągu tych dwóch tygodni jeszcze wydarzy. I są właśnie doniesienia ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Trzy osoby zostały ranne po ataku powietrznym. Odłamki pocisków wywołały pożar w kompleksie gazowym Hapszan, który czasowo przerwał pracę. My tej Stabilizacji potrzebujemy, mówił w Radiowej Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Należy wierzyć w to, że po tym dwutygodniowym rozejmie będzie to jakąś podstawą do jednak bardziej e, trwałego porozumienia. Tymczasem Orlen zmienił ceny hurtowe paliw za 1000 litrów benzyny 95. Trzeba teraz płacić o 55 zł. więcej, ale obniżona została stawka za olej napędowy o 38 zł. za 1000 litrów. A od dziś Czesi, tak jak w Polsce, mają w Prowadzone przez rząd maksymalne ceny paliw na stacjach. Są też limity marsz i obniżka akcyzy na diesla. Maksymalnie... Ponad 8 zł i 60 groszy za litr oleju napędowego oraz 7 zł i 50 groszy za benzynę. Maksymalnie tyle w przeliczeniu mogą dziś kosztować paliwa na czeskich stacjach. Taniej będzie przy autostradach, gdzie według strony rządowej dystrybutorzy zawyżali w ostatnich tygodniach marże. W innych miejscach interwencja państwa może być niezauważalna. Ustalone limity są bowiem na wyższym poziomie niż dotychczasowe średnie ceny na stacjach paliw. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Z kolei na Litwie sta Lacje benzynowe mają od dziś obowiązek przekazywania danych o cenach do litewskiej agencji energetycznej. Władze pracują też nad innymi rozwiązaniami, aby ulżyć kierowcom, bo benzyna na Litwie kosztuje już równowartość blisko 8 zł, a diesla to równowartość 9,5 zł. To są aktualności jedynki. Jaki strój jest odpowiedni w szkole i do kogo zgłaszać łamanie praw uczniów? Tymi tematami zajmie się dziś rząd. Zmiany przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jakie propozycje są na stole? O tym Martyna Szymczakowska. Uczniowie mają obowiązek ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi z zaznaczeniem, iż strój nie może nawoływać do nienawiści, dyskryminacji czy stwarzać zagrożenia. Uczennica i działaczka akcji uczniowskiej Hanna Kuryłowicz uważa, że to krok w dobrą stronę. Bardzo ważne jest to, żeby był balans pomiędzy bezpieczeństwem i poszanowaniem godności innych osób, a ekspresją siebie i wyrażaniem się młodego człowieka. Ustawa nakłada też obowiązek powołania rzecznika praw uczniów w każdej szkole. Zmiany zakładają też zmniejszenie z 50 do 25% nieusprawiedliwionych nieobecności. Więcej oznacza brak zaliczenia roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Pogoda już spokojniejsza, silny wiatr, który od świątecznego poniedziałku dawał się we znaki, teraz nie jest już zagrożeniem. Ale w wielu miejscach trwa jeszcze usuwanie skutków wichur. Tak jest między innymi w Lublinie.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 Tylko lubelscy strażacy od początku tygodnia naliczyli blisko 700 wyjazdów spowodowanych wichurami. Tysiąc czujników czadu trafi do mieszkań komunalnych w Sopocie. Władze miasta przygotowały urządzenia, które mają zabezpieczyć lokatorów w lokalach wyposażonych w piece gazowe lub gazowe podgrzewacze wody. Czujniki będą dystrybuowane od 4 maja przez zarządców mieszkań komunalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.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 Najzimniej teraz na Podchalu 0. Poza tym 3 stopnie maksymalnie na południu Podkarpacia Małopolski i Dolnego Śląska. Najcieplej nad samym morzem 6 stopni. Później od 6 na wybrzeżu i w Karpatach do 8 w centrum i 12 na zachodzie. Najwięcej pogodnego nieba na zachodzie i tylko tu nie powinno dziś padać. Poza tym możliwe przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej, a wysoko w Karpatach popada śnieg. Jedynka. Polskie Radio Pierwszy Polskiego Radia, 10 minut po godzinie 10. Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, temat dobrych rad, udzielania rad, przyjmowania rad, odrzucania rad. Widzę rozpalił dyskusję na naszym facebookowym profilu. Dziękuję za wszystkie wpisy. Pan Przemysław się zastanawia, może zamiast rady wystarczy zapytać, czy na pewno dokonałeś właściwego wyboru. No ale wydaje mi się, że w tym zdaniu już jest ukryta krytyka, bo to znaczy, że My myślimy, że ten wybór nie był właściwy. Nasz gość, pani psycholog, mówiła, że trzeba bardzo uważać, bo ta granica jest rzeczywiście bardzo, bardzo cienka. Co nie znaczy, że nie należy próbować, tylko to jest kwestia formy. Pani Maria, udzielane rady przez mamę, choć nie zawsze się zgadzałam, trzeba było posłuchać ze względu na to, że matka chciałaby jak najlepiej dla swojego dziecka i miała życiowe doświadczenie. Niektóre osoby doradzały fałszywie, niektórych szczerych rad warto posłuchać w zależności od tematu. No właśnie, proszę Państwa, jak to jest z tymi radami? Myślę, że ten temat będzie nam jeszcze mm, powracał. O, jeszcze Pani Anna, myślę, że ludzie taktowni, z wyczuciem, przede wszystkim empatyczni, nie doradzają nieproszeni. To jest chyba słowo klucz. Nieproszonym nie należy doradzać. To znaczy nie, nieproszonym nie należy doradzać, tylko jeżeli się nas nie poprosi, to nie powinniśmy doradzać. Na chwilkę zamykamy ten temat, bo chcę Państwu powiedzieć co w tej godzinie. Oczywiście poradnik językowy, bo mamy dzisiaj środę, ale także kolejna odsłona naszego konkursu. pory roku. 72151 to jest konkursowy numer SMS-owy, od razu przypominam i od razu mówię, że nie chodzi o Helenę Rubinstein, ani o Wisławę Szymborską, ani o Ewę Demarczyk, jak pani Ela napisała związaną z piwnicą pod baranami i stąd Kraków w pierwszej części zagadki. Nie chodzi także o Marię skłodowską Kiri i nie o panią Walewską. Oto podpowiedź numer dwa. Po co nam sztuka? Sztuka cię szuka, daj się od Tworzyła swój własny styl. Mówi się o impresjonizmie, o intymizmie. Dostrzega się związki z malarstwem Whistlera czy, czy francuskiego malarza Kariera. No i co państwo na to? Troszkę już jaśniej? Jeśli tak, to bardzo proszę 72 151 to jest konkursowy numer smsowy. Proszę nie zapomnieć o jakimś komentarzu swoim, rozszerzeniu tej odpowiedzi. No a w nagrodę mamy kartę podarunkową o wartości 300 zł, 72 72151 Like the night Serge, co on la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Sa chambre, Joel les Savary. On regarde sur ses frames, sur les murs de photos, Sans regret, sans mélo La porte est claquée, Joel est barré. I no ta piosenka chyba się nieodmiennie kojarzy z filmem Romana Polańskiego Frantic, niezapomniany obraz i niezapomniany utwór chyba się nigdy nie zestarzeje. A tymczasem zerkam sobie do naszego komunikatora 72151, to jest ten konkursowy komunikator i widzę odpowiedzi, po drugiej podpowiedzi, że chodzi o Tamarę Łempicką, że chodzi o Coco Chanel, że chodzi o... Anne Jantar, nie proszę państwa, nie tędy droga. Kobieta, na pewno, związana ze sztuką, na pewno, związana z Krakowem przez pewną część życia. Na pewno. Tylko kto? Ekscentryczną być kobietą. Przyjaciółki, niech nie milkną. Studiowała w Monachium, organizowała herbatki, spotkania, była popularna, miała piękne suknie. Wymarzyła sobie być artystką. To jedna z patronek roku 2025. Te zwierzęce odgłosy nie bez powodu się tu pojawiły. Nie bez powodu i nie bez powodu te dwa akurat. 72-151 to jest numer komunikatora tego do konkursu. Bardzo proszę o odpowiedź, bardzo proszę o rozszerzenie tej odpowiedzi. No i przypominam, że w nagrodę mamy kartę podarunkową o wartości 300 zł. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary z kojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel, już nie widzę go, widzę ciebie, jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęcze, widzę podbite oko, widzę przepaść głęboko. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat? Żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolo bez otwartych ram. Żebyśmy się poznali od nowa, czy mógłby ktoś tak wyzerować świat. Żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolu, bez otwartych ram. Żebyśmy się poznali od nowa. Żeby Byśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie, możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ram.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 Pory roku Reklama Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka A Mariany dostają powera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 Jak zawsze o tej porze, w czterech porach roku sport. Tomasz Kowalczyk, dzień dobry. Dzień dobry. I nie od piłki zaczniemy, ale od takiego sportu, który biorąc pod uwagę temperatury, które panują na zewnątrz, jest jak najbardziej na miejscu. Oddajmy hokeistom to, co hokejowe w tym dniu szczególnym, bo GKS Tychy obronił wczoraj Mistrzostwo Polski. W czwartym meczu finału Ekstraligi wygrał z GKS-em Katowice 7-2 w rywalizacji do czterech wygranych spotkań. Zwycięstwo GKS Tychy 4 do 0, a Filip Komorski, napastnik mistrzowskiej drużyny, tak podsumowuje walkę o złoto. Cieszy to, że po pierwsze trafiliśmy w formą widalną część sezonu, bo ten sezon był troszeczkę sinusoidą. Wygrany super puchar, później nie dostaliśmy się do Pucharu Polski. E, zajmujemy trzecie miejsce w posiedzeniu zasadniczym i, i teraz rzeczywiście przeszliśmy jak burza przez e, playoff, ale wcale to nie było łatwe. Ok, wyniki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 Brąz wywalczyli hokejści Zagłębia Sosnowiec. Skoro o hokeju mowa, to 50 lat temu mieliśmy bardzo ciekawy i ważny mecz w historii tej dyscypliny dla naszych kibiców. Otóż 8 kwietnia 1976 roku reprezentacja Polski odniosła jeden z największych sukcesów w historii. Podczas Mistrzostw Świata w Katowicach wygrała z faworyzowanym Związkiem Radzieckim 6 do 4, a rywal był wówczas absolutnym światowym dominatorem, zwycięzcą wszystkich najwyższych najważniejszych turniejów. Tak końcówkę legendarnego spotkania w katowickim spotku relacjonował na antenie Polskiego Radia Andrzej Zydorowicz. Tak 6 do 4, a tu do zakończenia spotkania. Jedna sekunda, już koniec meczu. Polska pokonała drużynę radziecką 6 do 4. Wspaniały wyczyn naszych hokeistów, którzy całą dwudziestką podjeżdżają do naszego bramkarza Andrzeja Kacza. Ściskają go, całują, gratulują sobie nawzajem. Pokonaliśmy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 A bohaterem meczu był strzelec trzech bramek dla biało-czerwonych, Wiesław Jowczyk. No i wróćmy jeszcze na koniec do futbolu, bo za nami dwa pierwsze ćwierć finały w piłkarskiej lidze mistrzów. Real Madryt przegrał z Bayernem Monachium 1-2. Sporting Lizbona uległ Arsenalowi Londyn 0-1. Rewanże w przyszłą środę, a w tę środę, czyli dziś, Barcelona zagra za Atletico, a PSG z Liverpoolem. Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję. Dziękuję. cztery pory roku. Program Pierwszy Polskiego Radia za 22 minuty godzina 11. To są cztery pory roku. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli i dają znać o tym na facebookowym profilu. Niektórym y, z Państwa towarzyszymy w twórczej pracy, tak jak Pani Renacie, która napisała, że szydełko w dłoń i do dzieła i słuchaj jedynki i tutaj zdjęcie tego, co już zostało zrobione jak zwykle w sposób mistrzowski, jakaś piękna Różowa, nie wiem, czy chusta, czy może szalik. Proszę Państwa, ci, którzy coś robią i ci, którzy po prostu nas słuchają, mam nadzieję, że chętnie posłuchają teraz o zawiłościach naszego języka. Poradnik językowy i nasze panie od polskiego, dr Agata Honcia i redaktor Małgorzata Tułowiecka już są. Jesteśmy dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od wątpliwości pani Renaty. A pani Renata zastanawia się, co znaczą takie powiedzenia. W ciemie bity i pług czasu. Właściwie to nie w ciemię bity. Ktoś jest nie w ciemie bity, tak brzmi frazeologizm i chodzi tutaj o kogoś, kto się odznacza sprytem. Umie się zachować w każdej sytuacji. No, on jest nie w ciemię bity. Wie, jak się zachować. Wie, jak wybrnąć z tej trudnej sytuacji. No, ciemie, jak wiemy, to jest część czaszki człowieka, także innych ssaków. Górna część czaszki wokół szczytu. No i wiadomo, że jeżeli ktoś nie dostał po głowie, to domniemujemy, że ta głowa dobrze pracuje, prawda? I stąd się wzięło to powiedzenie, stąd się wziął ten frazeologizm. Może warto dodać, że ciemię, ale kogo czego ciemienia. Tak jest, tak jak imię imienia i siemię siemienia. A pług czasu? Pług czasu to jest metafora. Wiemy, że pługiem, narzędziem orze się ziemię, by ją wzruszyć, spulchnić, no a to polega na naruszeniu jej struktury. I podobnie czas też może tak mówiąc metaforycznie nas przeorać, czyli przeobrazić, ukształtować na nowo, tak jak ten pług orzący ziemię kształtuje ją na nowo. A teraz pytanie dotyczące nazwy mieszkańca. Kto chciałby się dowiedzieć, jak właśnie nazywa się mieszkaniec miejscowości o nazwie Mała wieś przy drodze. Tak, jest taka miejscowość. No i to jest mieszkaniec małej wsi przy drodze. Mamy tylko określenie omowne. Przymiotnik małowiejski, ten przymiotnik jest notowany w źródłach i łatwo go utworzyć, ale nazw mieszkańców no, chyba tutaj jednak nie utworzymy. Gramatyka nam na to pozwala, ale musiałby to być, uwaga, małowieśniak. No i jeżeli no powiemy, nie. prawda, to y, od razu uruchamiają się jakieś nieładne, nieprzyjemne, takie nieprzyjemne skojarzenia. Chcemy ich uniknąć. Więc mówimy, że ktoś jest mieszkańcem małej wsi przy drodze albo mieszkanką. I tyle. I tyle, tak jest. Teraz pytanie pani Bożeny. Nauczycielowie jak profesorowie? Nie. Nauczyciel – nauczyciele, jak przyjaciel – przyjaciele, wielbiciel – wielbiciele, właściciel – właściciele. Z kolei profesor jeden, profesorowie albo profesorzy. I tutaj niektórzy rozróżniają, że profesorowie to ci uniwersyteccy, a profesorzy szkolni, ale to jest tylko takie zwyczajowe rozróżnienie. Czyli słowo nauczyciel odmienia się inaczej niż profesor ma inną formę, z inną końcówką w mianowniku liczby mnogiej. Czyli nauczyciele. Jak przyjaciele. I tylko tak. tak. Szparka sekretarka, co? to znaczy? Ktoś się zastanawia. Szparka sekretarka to taka szybka, prędka, żwawa, wartka, ale także porywcza, krewka, skora, chętna do czegoś, popędliwa. Bo... Szparka, przepraszam, szparka, ten przymiotnik chyba rzadko bywa ostatnio używany, chociaż, chociaż jest utrwalony piosence, znanej piosence, którą śpiewa Maryla Rodowicz, prawda? Autorem słów jest Jan Wołek, autorem muzyki jest Andrzej Korzyński. No i trzeba pamiętać, że właśnie szparka to jest przymiotnik, a nie rzeczownik. No, ta, be... ta sekretarka była jaka szparka? Beze mnie byłbyś zbytkiem łaski, duchowo całkiem niezebranym, niepewnym jak ruchome piaski, chudym jak klatka na bociany. To ja zatwierdzam twoje premie, ja trzynastkami łatam kieszeń, z drogi usuwam ci kamienie, oraczem jestem, ile mieszam. No właśnie ja jestem czujna, jestem zwarta, ja jestem szparka, ja sekretarka. No I właśnie. tak dalej, i tak dalej. Znakomity tekst i znakomite wykonanie. Darek to Dariusz. Dlaczego więc Marek? To nie Mariusz. Takie też pytanie nadeszło. Ponieważ są to imiona o różnym pochodzeniu. Dariusz to jest spolszczona forma łacińskiego imienia Darius. To imię przywędrowało do Grecji z Persji. Tam miało jeszcze bardziej skomplikowaną formę. No a u źródeł Dariusza są wyrazy czy znaczenia posiadać dobro. Pierwotnie to ten, który posiada dobro. Darek to jest zdrobnienie od Dariusza, czyli Dariusz i zdrobnienie Darek, tak jak Karol, Karolek, Jan, Janek. Mariusz z kolei to jest imię męskie pochodzenia starorzymskiego. Wywodzi się od łacińskiego przydomka Marius, znaczącego tyle, co należący do rzymskiego rodu Marii. Mariusza, prawda? Ród Mariuszów. Tutaj był przydomek. No i zdrobnienie to... Mariuszek, to Mariuszek. Mariuszek. tak chyba. Dariusz, Chociaż... Darek, Mariusz, Mariuszek. A Marek to jest trzecie imię, zupełnie inne trzecie imię. O genezie łacińskiej pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny Marsa. I właśnie w wersji spolszczonej to jest Marek. Marek i zdrobnienie Mareczek. Czyli powtórzmy. Darek, bo od Dariusza, a Mariusz. Zdrobnienie może być Mariuszek. A Marek to zupełnie inne imię. Mareczek. I, I może być na przykład Mareczek. Czyli trzy imiona, różne pochodzenia i nie ma tutaj analogii gramatycznych. No nie ma. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień, jak w każdą środę. Poradnik językowy w czterech porach roku się pojawi, a wraz z nim Małgorzata Tułowiecka i doktora Gata Honcia. Jedynka. Polskie Radio Uśmiecham się do Ciebie Choć często o tym nie wiesz Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia Twój rozciągnięty swetr, Wyglądasz w nim najlepiej Więc, że mu chcesz się schować tak jak ja Twój Zabiera więc proszę Zatrzymajmy się na chwilę Na chwilę Chociaż czasami nie śpię Zmieniło się powietrze Jest pięknie, jest świetnie Bo jesteś Pachnie, że późny sierpie, Zaczarowany deszczem Jest pięknie, jest świetnie Mieszasz mi w głowie Jak wino truskawkowe Którego siła szybko z nóg Co jeśli się nabrałem I trudno to przeżyję Przygotuj się na cenny z Hollywood. Trzymajmy się na chwilę Na chwilę Chociaż czasami Nie śpię Zmieniło się powietrze Jest pięknie Jest świetnie Bo jesteś Pachnie, późny sierpień Zaczarowany deszczem Jest pięknie Jest świetnie Bo jesteś Papylurowe serce Cierpie, zaczarowany deszcze Polskie Radio. I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself Our every moment I started replace Cause now that the corner like here were the words that I needed to say, when you heard under the surface, like troubled water running cold, well time can heal but this won't.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 Pani Krystyna na Facebooku pięknie skonstatowała. No i to jest wyjątek w dobrych radach. Poradnika językowego słuchamy wszyscy z wdzięcznością. Tak jest. Mam nadzieję, że będą Państwo słuchać nas także po jedenastej. Po jedenastej bardzo daleka wyprawa przed nami do kraju kwitnącej wiśni. Chciałbym w sobie mieć taką siłę tak on pokonać strach i żeby nigdy się nie skończyło uczucie, które we mnie teraz trwa pokonać burzę i skoczyć na dno nie czekać górze brak swej...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 Zapraszamy. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Medie Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Power. Power. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę.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 Reklama Ogłoszenie społeczne Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację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 Radio Kierowców. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Na początek utrudnienia na czwórce i korek na dolnośląskim odcinku A4. Legnica Wrocław to tu, między węzłami Wrocław południe Bielany Wrocław. W okolicach węzła Bielany Wrocław na 152 km mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Na szczęście bez poszkodowanych, ale jest zwężenie na jestni prowadzącej dalej w kierunku Opola Katowic. Jest też dość spory korek. Utrudnienia jednak powinny dobiegać końca, bo służby szacują, że miały około dwóch godzin, a to już jest kolejna godzina tych kłopotów z przejazdem na A4. Wiadomość od Państwa. Witam serdeczne z drogi krajowej nr 11. Przeprawa przez warte w Nowym Mieście. Przed mostem samym oczywiście drogowcy, którzy naprawiają drogę. Straszne korki w jedną i w jedną stronę. Pozdrawiam szerokości i cierpliwości. Dziękujemy za te informacje. 79 teraz i Świętokrzyskie. Tutaj nieco poprawiła się sytuacja na trasie Lipsko-Sandomierz przez Bronisławów. Jedziemy, ale na zmianę jednym pasem. Tu kierowcy zmuszeni byli korzystać z objazdów, bo 79 w Bronisławowie była zupełnie zablokowana. Teraz już została częściowo odblokowana. Kłopoty zakończyły się natomiast z przejazdem na 39. Trasa Brzeg Namysłów, miejscowość Pisarzowice na Opolszczyźnie. Na 51 kilometrze mieliśmy zderzenie trzech samochodów osobowych i ruch na zmianę jednym pasem. Tutaj też niestety dwie osoby zostały poszkodowane. Utrudnienia zakończyły się też na 15. Trasa inowrocław toruń miejscowości Wierzcha słowice Kujawsko-Pomorskie, 211 km Tutaj również zderzyły się dwa auta osobowe. Również niestety dwie osoby zostały poszkodowane, a droga była zupełnie zamknięta. Teraz jest przejazd.